webskich chłopaków, odwiedzamy startupy, drukujemy w 3D i pytamy, czego brakuje nam w przeglądarkach. A na koniec nasze ulubione narzędzia. Witamy w webskich chłopakach, to jest odcinek 29. Zgadza się. A przed Wami Dawid Pacha, Social Desk. Kamil Dziatkiewicz, SocialDaddy.pl i agencja Social Five I Michał Judas Showroom, SHWRM.pl. Domy. A w dzisiejszym odcinku bardzo wiele ciekawych tematów. Zacznijmy może co? Od drukarek 3D? Tak, zacznijmy od drukarek 3D, ponieważ jest ku temu okazja, o czym za chwilę. To rozmawialiśmy przez chwilę, przez chwilę przed programem na ten temat i może to jest bardzo klisze, co powiem, natomiast wydaje mi się, że to jest najbardziej, jeżeli miałbym użyć słowa disruptive to użyłbym tego właśnie w stosunku do drukarek 3D, mówiąc bardzo długoterminowo. Z tego względu, że wydaje mi się, że w bardzo dużym stopniu na przykład Amazon może stać się nagle firmą, która nie musi pchać fizycznego towaru do klienta. Tak? Zamawiam sobie pattern do ramki na zdjęcia, które sobie wybrałem i, i kupuję pattern. I on się mi w ciągu następnych tam pięciu minut drukuje. I mam ramkę. Może, może w ogóle zacznijmy od, zacznijmy tego, od tego, co to jest, co to jest tak drukarka 3D, bo ja, tak, ja do, jeszcze do bardzo niedawna tak naprawdę nie do końca sobie zdawałem sprawę z tego, co to jest i na jakiejś konferencji stała taka drukarka i dopiero zbadanie jej na, naoczne pozwoliło mi dopiero skumać, o co chodzi tak naprawdę. Więc drukarka 3D to jest takie urządzenie, które potrafi, druk, potrafi dru, tak jakby rozpuszczać tak, plastik mm. i, i nakładać gole, kolejne jego warstwy w bardzo, du, z bardzo dużą precyzją, bardzo małe kawałeczki. Ten plastik od razu zasycha, dzięki czemu tak naprawdę mając drukarkę 3D, 3D jesteśmy w stanie wydrukować rzeczy puste w środku. To nie jest tak, że możemy wydrukować, że, tak jakby ograniczenia naprawdę nie są duże no i to jest, jeżeli ktoś nie widział to koniecznie na YouTubie, wystarczy spojrzeć w ogóle jak to działa to jest niesamowite po prostu, to jest niesamowite że w dosyć krótkim czasie mogą powstać rzeczy z, po prostu z projektu projektu komputerowego no i ja widząc to tak naprawdę dopiero kiedy zobaczyłem drukarkę 3D to te wszystkie artykuły, które wcześniej czytałem stały się dla mnie jasne, mhm. tak to jest the next big thing na 100% i, i co do tego nie ma wątpliwości, co mi, się, co mi się osobiście w tym całym ruchu najbardziej podoba, to jest to, że mm, po pierwsze jest, to jest bardzo open source'owy ruch i zarówno same drukarki, jak i projekty rzeczy, które można wydrukować, bardzo dużo z nich jest dostępnych w necie, po prostu można, można je kupić. Yy, co jest też fajne i to też pokazuje tak jakby klimat w tym, w, tym, w tym ruchu, to jest to, że firmy, które produkują drukarki, mogą ci albo sprzedać kita do, do zrobienia sobie samemu tej drukarki, która kosztuje tak. tam zazwyczaj kilkaset dolarów mniej, Albo mogą Ci sprzedać drukarkę gotową po prostu. I też jak są w necie, jest dużo poradników, jaką drukarkę 3D kupić i co wybrać. I tak naprawdę właśnie zawsze to pierwsze rozdzielenie. Czy jesteś majsterkowiczem i chcesz zbudować sobie urządzenie, które pewnie na początku może nie będzie idealne i będzie się psuło, ale chcesz się w tym bawić? Czy chcesz drukować? Jak chcesz drukować, kupujesz gotowe, ściągasz projekty z netu, w tej chwili jest naprawdę dużo serwisów społecznościowych, gdzie ludzie umieszczają naprawdę świetne... No, świetne rzeczy w 3D i w, w, w tych plikach do wydrukowania można to wydrukować. Także ja kurczę sam tak sobie myślę, że chętnie bym sobie kupił drukarkę 3D, bo to jest już teraz koszt e, chyba tylko 1000 dolarów tak naprawdę, żeby... żeby tak jakiegoś, Ten gorszy modelu. MakerBot kosztuje niecałe dwa chyba, tak mi się wydaje. Natomiast nie niecałe dwa, to, yy, niektóre drukarki laserowe kosztują więcej, nie? Dokładnie. To jest dla mnie absolutnie nieprawdopodobne. I bardzo mi się podoba, to co powiedziałeś, ja o tym nie pomyślałem. O tym, jakie to, jest, e, e, jakie to jest, jaka to jest społeczność. Wszystko to bardzo mocno jest powiązane z całym Maker Movement, bardzo mocno, tak? Z tymi, którzy e, pro, m, programują Arduino, którzy sobie kupują, e, jak się nazywa to Pi, Raspberry Pi. Raspberry Pi. to Ci wszyscy ludzie z pewnym pomysłem na to, że przedmioty mogą być też open source'owe, że hardware może w swojej idei być open source'owy, to jest bardzo mocno widoczne też w, wśród tych, którzy odnoszą komercyjne sukcesy w 3D printingu, czyli głównie MakerBot, tak? To jest największy name, ale nie jedyny i Polacy atakują. <śmiech> Natomiast to, co ja właśnie jeszcze tak z biznesowego punktu widzenia, jedynym elementem, który nie jest 2O w świecie, który już dawno zapomniał o tym, co to jest 2.0. Tak? Są biznesy, które chociaż są głównie e commerce jednak muszą właśnie pchać fizyczne przedmioty w stronę klienta. I ten moment, kiedy przynajmniej część z tego będzie mogła przejść do cyfrowej technologii, będzie też momentem, kiedy ci, którzy najszybciej zorientują się, jak to robić, mogą być nowymi Google'ami. To jest, moim zdaniem, to jest ten rozmiar jakby e, biznesu. Naprawdę to są... To będzie zmiana jakościowa naszego e-commerce'u. I, i, I w to wierzę. Ja niejako sprowokowałem ten temat, tak. ponieważ ostatni piątek... E, Uczestniczyłem w Startup Safari w Poznaniu, o czym będzie później w dalszej części podcastu. Miałem okazję poznać Konrada Sierzputowskiego, który stoi za firmą o nazwie Omni3D. Konrad w Onecie kiedyś pracował, Tak, a? pracował w Onecie. Po tym Onecie e, wyszedł i od razu uruchomił cztery startupy, które mu się podobno całkiem nieźle rozkręciły. Natomiast piątym startupem jest Omni3D. E, z pozostałych projektów się fizycznie, formalnie wycofał. Zajmuje się od miesiąca tylko tym byliśmy w biurze, które właściwie się tworzy jeszcze nie było do końca wykończone no i Konrad opowiedział mi co robią byliśmy to czasie w miejscu, gdzie te drukarki się produkuje na miejscu i oni zaczęli również od tego, że wykorzystali projekty open source'owe poskładali kilka drukarek następnie drukarki, wyobraźcie sobie drukują kolejne drukarki to jest też piękne że tworzą narzędzie, no które tworzy kolejne. I to jest straszne. Jak... To jest straszne. Oczywiście w tej chwili oni jeszcze nie mogą wydrukować w całej drukarki, Nie wszystkie kompozyty pozwalają na to. Ale bardzo wiele rzeczy ciekawych powiedział nam. I Powiedział na przykład to, że oni oczywiście jako, jako biznes będą zarabiać w pierwszej kolejności na sprzedaży drukarek. Oni nie wchodzą w tej chwili produkcję tych rzeczy, bo nie mają na to czasu. Jednak taki, taki obiekt się drukuje przez jakiś okres czasu i to nie jest krótko. Więc im się na razie opłaca w pierwszej kolejności sprzedawać gotowe drukarki. Oni już te technologie open udoskonalają. Ta jej drukarka w tej chwili drukuje wyższej rozdzielczość niż to, co oni mieli na początku i starają się równać do najlepszych na świecie. Kolejna ciekawa rzecz jest taka, że te kompozyty, które drukują, to nie jest tylko plastik, o którym mówicie. mówicie. Właśnie, to jest miałem najbardziej fascynujące. W ręce, miałem w ręce przedmiot, który był de facto przedmiotem z drewna. 80% to było drewno i 20% to było nylon. Mhm. Eee, I kolejna rzecz, czego się spodziewałem, to jest to, samo to że to będzie kruche bardzo. Dostałem jodę, wydrukowaną jodę eee, i poziom w ogóle dokładności rysu, zmarszczek na tej jodzie, rozdzielczość tej drukarki, no, przerósło w ogóle wszelkie moje oczekiwania. A kolejna rzecz to trwałość. Dostaliśmy taką zwykłą bransoletkę, teoretycznie, prawda, z plastiku, mhm. czy z jakiegoś tam kompozytu. Mimo tego, że te, te produkty, które oni robią, stosują w takiej metodzie 80% powietrza, 20% materiału i, o tam k, kompozycji takim hanej kombie, czyli najtwalsza struktura możliwa w naturze, mhm. e, to sprawia, że te produkty są bardzo trwałe. Nie byliśmy w stanie rozerwać tej e, No najwięksi mocarze mhm. nie byli w stanie tego złamać. To jest ich zadanie, które oni zawsze dają na spotkaniach z klientami. Nikt tego nie jest w stanie złamać. E, także to jest jedna rzecz. Oczywiście sprzedają te drukarki. Natomiast w drugiej kolejności, to co już zdradzili, bo to nie jest tajemnicą, że chcą być marketem dla ludzi, którzy mają te ich drukarki, chcą wprowadzić takie fajne rozwiązanie, które umożliwi komunikację drukarki bezpośrednio z internetem za pomocą Wi-Fi, chcą stworzyć market, na którym designerzy będą mogli tworzyć swoje Oto, 3D to, to, to. rzeczy i bezpośrednio drukować jak te drukarce. jeśli masz, masz drukarkę, nie chcesz nawet uczyć się jej obsługiwać i uczyć dostarczania tego pliku, który jest w formacie LTP albo SRC i po prostu ty jako designer wystawiasz taki produkt, ty jako, druka, jako osoba, która ma drukę kupujesz i bezpośrednio sobie drukujesz z internetu te produkty i możesz je oczywiście sprzedawać. I teraz tak, to jest ten pierwszy marker, ten bardziej masowy, ale druga rzecz, i ona pewnie będzie jako pierwsza, bo ją pierwszą będzie stać, to są wszyscy, którzy nagle będą, nagle to, o czym mówiliśmy jako Lean Startup, jak mówiliśmy o software'ze, nagle będzie możliwe, jeśli chodzi o prototypowanie przedmiotów, tak? To będą ludzie, którzy będą mogli wyprodukować sobie w ciągu godziny czy półtorej pierwszy prototyp rzeczy, zobaczyć, co jest z nim nie tak i wyprodukować później następny i następny i następny, tak? Nie tylko designerzy, ale ci, którzy prototypują wszystko. Przecież teraz zrobienie pierwszej sztuki, pudełka, opakowania itd. To są rzeczy, które trwają i które są skomplikowane i które wymagają godzin ludzkich. A, a tutaj będziesz miał plik 3D i będziesz mógł zacząć patrzeć na przedmiot w ciągu godziny czy półtorej to też ma ogromne moim zdaniem znaczenie. Ktoś się opowiadał, że w, na, w NASA już bardzo wielu inżynierów ma na swoich biurkach drukarki 3D i tak naprawdę to jest w tej chwili już tam e, standardowa rzecz, tak? Projektowanie części, później e, drukowanie. Dokładnie. I to jest to też osoby, które, które są w branży mówią, że tak jakby cena tak jakby cena wyprodukowania prototypu czegoś, e, nie wiem, czy zrobienia odlewów, tryskarki, ja się nad, nad tym nie znam, ale w tych starych technologiach jest tak nieporównywanie wie, większa Eee, niż, niż zrobienie tego przez drukarkę 3D, że, że to po prostu się opłaca. Także jest setka w ogóle <śmiech> branż i całych gałęzi przemysłu i designu i sztuki. Ja teraz, kiedy byłem w Toruniu, oglądałem tam przy okazji wystawę, miałem dzięki gościnności CSW miałem tam wichty opierunek <śmiech> niemalże. Byłem tam na wystawie i jedną w części modowej, przepiękna w ogóle wystawa dotycząca mody, takiej artystycznej, jedną z części były, była biżuteria i para biżuteria drukowana na drukarkach. I to było i to wyglądało jak płatki róż położone jeden na drugich. Tak, z taką precyzją te drukarki są w stanie drukować. To jest naprawdę niesamowite. Dowiedziałem się również, że coś takiego jest powoli już jak inkubatory startupów, które opierają się o technologię 3D. Teraz przejdę sobie na pierwszą taką lepszą stronę, i-Maker VC, eee, dostajesz kasę, dostajesz technologiczne możliwości, takie jak dostęp do karek 3D, skanerów 3D, darmowy mentoring, przestrzeń w takim inkubatorze. No i jeżeli twój projekt klasyfikuje się jako związany z technologią 3D, to możesz na podstawie tych narzędzi tworzyć swoje projekty. Tak trochę brzmi dziwnie, ale. Super, nie, to... kolejne startupy. Już startupem nie jest firma, która produkuje dukarki 3D, nie, tylko moderno... startupy na start tym. Startupy internetowe jest już pase. Teraz, <grym> teraz tylko 3D, teraz tylko no tak. realne rzeczy. Ale nie, nie trochę ciężko mówić, że mi to przypomina. Yy, no bo ja, jak ja o tym myślę, to my jesteśmy jeszcze młodzi, ale pamiętacie jak pierwsze pecety, to składanie, kupowanie tak. części, składanie tego. Trochę tak trochę, trochę to przypomina, nie? Ten klimat. Pamiętacie jak składaliśmy komputery? Tak, ale też <grym> y, pewne grupy, które działają na tej przestrzeni, specjalnie nam to robią, tak? Y, Raspberry Pi jest produktem stanfordzkim, którego celem było, oni zobaczyli, że nagle y, na wysoko wyspecjalizowane programistyczne studia jest, zamiast 10 razy tyle, co jest miejsc, jest nagle 5 razy tyle, co jest miejsc i nagle 3 razy tyle, co jest miejsc. W pewnym momencie technologie komputerowe stały się takim commodity, że po prostu coraz mniej osób miało potrzebę, żeby grzebać w czymkolwiek. Jak ja miałem peceta, to ja musiałem przerwania i tak dalej, te wszystkie rzeczy ustawiać, żeby dźwięk mieć w komputerze, tak? Ja musiałem pogrzebać, żeby mi działało, a teraz nie trzeba. I próbuje się zaszczepić na nowo tą ekscytację tym, że coś nie działa i nie wiem hmm. dlaczego i sprawdźmy dlaczego. To prawda. Tylko to ciekawe, prototypowanie. ciekawe, czy tutaj też przyjdzie firma taka jak trochę Apple e, i zamknie, tak. zamknie swoją drukarkę tak, to że właśnie nie, nie będzie można zrobić. Na pewno się pojawi ktoś taki. M Mówiłem Dawidowi, świetnym tuła... przykładem jest Lego. Lego jest w takiej charakterystycznej sytuacji, że chyba w zeszłym roku stracili wyłączność na produkcję tak. klocków kompatybilnych z nimi samymi. Nie stracili marki, ale stracili wyłączność na ten design. I co zrobili? Skoczyli główką do przodu do, do, na 3D i promują swoją markę i swoje klocki przez to, że w ich sklepie można zaprojektować, sprzedawać albo oddawać projekty całe Lego. Tak? Wczoraj było głośno o tym, że ktoś właśnie ukończył gwiazdę śmierci z 36 tysięcy klocków Lego czy coś takiego. Więc to, są, to, to ma potencjał również, to jest trochę tak jak Linuxowa logika. To jest linuksowa logika, że zróbmy coś, co będzie bardzo otwarte i bardzo, y, y, y, y, y bardzo za darmo i na, na szczycie tej darmowej, y, tego darmowej rzeczy będziemy budować biznesy, które są hmm. bardzo, bardzo dochodowe. A propos tego właśnie też chciałem powiedzieć, że niedługo, nie jeszcze nie wiadomo do, koń, do końca kiedy, ale na jesień w Warszawie będzie Makerland, to, jest, to będzie taki spory, spory event na kilkudniowy, nie wiem czy na Służewcu ale robi, robi to między innymi Ola tak, i Krzysiek Wacławek i Kuba, którzy robili konferencję ostatnio właśnie tam, więc możliwe, że tak i podczas opisu tego co tam będzie, na końcu oprócz 3 dni, 500 makerów 50 workshopów, jest 20 tysięcy klotków Lego więc temat się składa no i ja też tak sobie myślę, ciekawe, kiedy te tyle, tyle co mamy punktów ksero mmm, będzie, <grym> będzie punktów 3D. Myśleli, nie pomyślałem o tym, ale masz rację. Na pewno pierwszym etapem adaptacji tych technologii będzie nie wszystkich nas stać, Dokładnie. ale będziemy mogli pójść, tak jak z internetem zresztą było, tak? Dokładnie, nie kafejnie. wszystkich nas stać, ale sobie pójdziemy i wydrukujemy, tak? Będziemy zamawiać z Amazona pattern, będziemy go brać na klucz USB i będziemy sobie go wpinać do Dokładnie. punktu 3D i będziemy go sobie drukować. A w ogóle z tym jest powiązanych tyle tematów i prawa autorskie, tak? To, to jest mm -hmm. też temat, temat rzeka. Broń, drukowanie broni tak, już tam i już wiemy, pierwsze że w Stanach Zjednoczonych starają. pistolety, które działają, są produkowane i teraz w, właśnie ym, Senat Stanów Zjednoczonych zainteresował się tym, czy to przypadkiem nie jest nielegalne. Mam nadzieję, że zorientują Ale się, że nie jest. Zanim technologia tak się upowszechni, e, jako, jak wizja, o której mówicie, to jeszcze jest taki teraz moment, wrażenie rok, dwa lata, który porównuje do momentu, kiedy były te pierwsze nagrywarki CD. Sam w tym uczestniczyłem. Ta osoba, która pierwsza wywaliła z kieszeni te parę tysięcy złotych na tą, na tą nagrywarkę, to mogła sobie całkiem nieźle dorobić na szkolnych kolegach. Ja ostatnio robiłem porządki w mieszkaniu i znalazłem książkę tajniki nagrywania płyt CD. Cała książka. Kiedy to... Kiedy, teraz łapała mnie nostalgia. Kiedy kupowałem pierwszą nagrywarkę e, CD, zapłaciłem za nią 1700 złotych. Kiedy kupowałem ostatnią nagrywarkę DVD, zapłaciłem za nią 70. Tak, <śmiech> też pamiętam czasy, że ty, ty... Chodziłem. Ja zapłaciłem 2,5 tysiąca I... złotych a prędkość 4. Ja to 4, 4 razy. 4 razy. razy. Hell yeah. Ja zapłaciłem 2,5 tysiąca złotych i nawet chyba nie kupiłem tego w sklepie, tylko powiedzieć, człowieka na ulicy. No właśnie skądś. A mój przyjaciel, e, znaczy w ogóle ja był pierwszy, bo pierwszy z nagrywarką nagrywa... prędkość 1 w Katowicach i on jeździł do babci swojej do mieszkania i tam zamykał się codziennie na 7 godzin po szkole. I drukował, i pływ, nagrywał płyty. Ja się go pytałem, bo nagrywał płyty, słuchajcie, każdą sprzedawał za 150 zł. E, a wtedy czysta płyta kosztowała 40 zł, więc nie mogłem się zepsuć. Jak się raz zepsuło, to miałby półtorej godziny w plecy. To znowu bardzo kojarzy mi się I z historią i... Ozniaka i Jobsa, kiedy sprzedawali słynne blue boxy. Pytałem się, pytałem się go, co ty nagrywasz? Nagrywasz chłopakom jakieś pudrawione gierki i on mówi nie, nie. Przeważnie firmy do mnie przychodzą i archiwizuję im dane. <grymne> <grymne> a, to, <grymne> dobra, to, dobra. <grymne> to było niezłe. Tak, więc ja, ja też ja wierzę w to i wierzę też, że tak jak wydajna technologia archiwizowania danych, jaką było CD, a później DVD, zmieniła oblicze tej ziemi, tak, tym bardziej, zwłaszcza, że e-commerce, o czym żeśmy rozmawiali, e-commerce naprawdę teraz ciśnie, naprawdę nieprawdopodobny poziom innowacji dokonuje się na tym polu, w który, które ja bardzo długo ignorowałem, zupełnie jako nieinteresujące, a tymczasem naprawdę najwięcej świeżych, naprawdę odkrywczych pomysłów teraz moim zdaniem dzieje się w e-commerce, naprawdę i w płatności, i towarowaniu. Modele, modele sprzedaży, nie? Modele sprzedaży, dokładnie, także... Ba w Stanach zaczęły się już, że tak powiem, spotifye i komersowe z fizycznymi przedmiotami, tak kawę jak chcesz kupić kupujesz worek kawy, w który co dwa tygodnie przychodzi nowy, płacisz subskrypcję i tak dalej. Także Wiecie, jest... modele subskrypcyjne też nie do końca się sprawdziły, to kabańka trochę była. No, no, w niektórych w przypadku niektórych rzeczy rzeczywiście się sprawdza. No, dokładnie, na Amazonie wciąż no, istnieją opcje jeżeli chcesz papier toaletowy to zaznaczasz dosyłaj więcej co dwa tygodnie i zapominasz o tym, że to jest z Primem to jest za darmo dostawa więcej. i tak dalej jest, jest do innowacji, jesteśmy bardzo podekscytowani ale teraz powiedz nam kilka słów może więcej już nie w kontekście 3D tylko w ogóle mhm. o swojej wizycie w Poznaniu Dawid Dobrze, bo jeszcze Startup Safari to chodzi o to, że zwiedza się biura, tak? No tak. Właśnie wytłumacz, bo ja, ja nic sam, nie wiem przyznaję sam się, nic nie wiem sam Startup Safari jest startupem w odróżnieniu od czwartków social media, które ewidentnie są jeszcze startupem, chyba nie, nigdy nie będą oni sobie zrobili taki cel że na razie wdrażają to w lokalnych miejscach jak Poznań, jak, jak Berlin jak, jak Bonn bodajże Kraków i tam ekipa, która nie jest tego korowego teamu z Berlina organizuje event w postaci takiej że dogaduje się z czterema, pięcioma startupami odwiedza je e, potem już z tymi osobami, które chcą na safari przyjechać i taki busik wozicie od miejsca do miejsca wszystko jest dogadane, w każdym z miejscu albo jest jakiś workshop, albo jest wykład, spotkanie, zwiedzanie biura w przypadku akurat Allegro to największe wrażenie sprawiło samo biuro i zwiedzanie tego biura i rozmawianie, poznałem zresztą Elfika ja chcę powiedziałem, jaka była na dziewczyna. mi dwa Pietra niżej, i dowiedziałem się, że to właśnie był Elfik. Także ona się tak czerwieniła, bo wiedziała, że my wiemy. Ja chociaż nie wiedziałem, że to ona widocznie się nie wpatrzyła w te zdjęcia. Bardzo fajny, bardzo to bardzo byłeś, jak... jedyny, byłeś jedyny w tym jedyny, kraju, który, który, to, który to olał. Eee, także bardzo, bardzo fajne. Potem bardzo fajna rozmowa z CEO Wykopu o tym, jak w ogóle Michałem Białekiem. Jak wykop powstał, jako wiesz, takie linkowalnia bardziej skierowana do grupy IT w Polsce i to się stało czymś takim bardzo masowym, jakie mieli problemy. Też analizowaliśmy tego Kejsa z Elfikiem, e, że to był jej błąd. E, bez niej. Ale był taki, była ta konsternacja, on powiedział, że nie. Ale i była otwartość, że tak powiem, żeby o tym rozmawiać. Tak, jak była rozumiem. otwartość, a nie powiedzieli, że teraz to będzie jej decyzja, czy ona chce być na przykład drugą, nie może nie dodą, ale tą dziewczyną ze stadionu, jaki tam jest. Jeszcze na no brzmi bardzo źle. Nie wiem, nie No taka celebrytka. Ach, tak! Nie, nie, nie, nie wychowamy sobie i nawet nie musimy sobie chyba przypominać, czy, czy chcę po prostu dalej pracować w Wykopie, ale oni tam ją oczywiście zatrzymują. Także bardzo fajne, bardzo fajne. Bardzo wiele pytań zadaliśmy. Byliśmy również w Bizneslinku Poznańskim. Też mają bardzo fajne biuro i tam mniejsze startupy upy przed nami się prezentowały. Na przykład chłopaki z kupony.pl, co ciekawe, dowiedziałem się oni sprzedają kupony zarówno w wersji przez internet przez telefony komórkowe, ale również w offline, nie dostarczają je do domów kupony.pl tak, chyba tak, ale chyba pisane inaczej przez Q logo wygląda jak opony.pl i mówili o tym, że co ciekawe największy sukces mają na kuponach drukowanych, czyli tych fizycznych a sami doświadczenie mają ze Stanów bo mieszkali kilka miesięcy, tam pół roku w Stanach także bardzo fajny startup. Byliśmy w Domomni 3D, o tu nie będę mówił, byliśmy w NetGuru yy, i poznawaliśmy najlepszy, największy webshop Ruby on Rails, a właściwie głównie byliśmy zaznajamiani z taką kulturą organizacji, która tam panuje, piłkarzyki, playstation i w ogóle otwartość, przejrzystość, stosowanie oczywiście githuba, hipchata, i różnych narzędzi, które pozwalają... To też bardzo fajna historia. Faceci przez dwa lata freelansowali w trójkę, po prostu zapracowywali się nocami i weekendami i nagle, pęk, stwierdzili, chyba wiemy, jak zrobić agencję taką interaktywną, takiego webshopa i nagle się skalują. I nagle... Co jest fajne, netguru, znaczy chłopaki z netguru, doszli, znaczy jak z, z nimi rozmawiałem, to doszli do tego, że znaczy, próbowali, robili różne swoje projekty i cały czas robią, m.in. Way, który mm -hmm. z drugą dzisiaj będzie moim narzędziem, o którym będę opowiadał, ale doszli do wniosku, że najlepsi są po prostu w zajebistym robieniu fajnych rzeczy dla, dla innych, dla zewnętrznych firm. Robią to głównie dla zagranicznych firm i tak naprawdę raczej w Polsce nie szukają klientów, szukają ich za granicą i są w tym świetni. Z tego co Słyszę, opanowali do perfekcji proces zarządzania takim projektem informatycznym, komunikację między sobą, komunikację z klientem i idzie im to świetnie, także duży szacun dla NetGuru. Duży szacunek. I nie mają wspólnej siedziby z Omni 3D. Nie mają? Nie mają. Ale, to, ale mieli House Party Oni, oni mieli razem. tą samą imprezę i A. to jest plotka, która się niesie. Teraz wszyscy myślą, szczególnie w Warszawie, że mają razem biuro. No bo tak to jest jak wiesz, oceniasz po eventach. No właśnie. No. Ale bardzo fajna impreza. I jeszcze chciałem no jeszcze powiem, czy płaciłeś za wstęp, tam się płaci Tak, płaci uczestnik? się i tak, ta kwota pokrywa tylko i wyłącznie właściwie autobus. Mhm. Chodzi o to, żeby z tych pieniędzy, z, tego, z tych kilku euro wynająć autobusa, który nas rozwiezie. Bo start chyba też płacą z tego co... No akurat tam się tak złożyło, że nie było takiej woli, ale płacą tylko wtedy, kiedy właściwie nagrywane jest wideo i jest troszeczkę dodatkowych jeszcze benefitów tak. związanych z tym, tam był taki program minimum. E, ale są bardzo fajni ludzie są z tego, z tego Berlina, bo oni przyjechali do nas i też z nami podróżowali. E, poznałem Klarisę Steinhüffel, e, która, która no, opiekowała się też z nami, zadawała pytania, naj, najciekawsze zresztą pytania do tych prelegentów, do tych osób, które nami się opiekowały. E, jest jeszcze Maciek Glasku, z którego nie poznaliśmy, jest też Kofanderem. Fajny e, Fajny ziomek, tak słyszałem. Ale czy y, y, zastanawia mnie to, jakiej, jakiej, na jaki poziom intymności mogliście wejść z biznesem, który odwiedzaliście? Czyli mogłeś zajrzeć im do komputera i powiedzieć, a co to za program, a co tu macie zainstalowane? Nie, nie, nie, nie patrzyliśmy na monitory, bo, Wiesz, bo nie były dla nas Jak, sami, jak wspomniałeś czata, to ja się od razu zapaliło. Chciałbym dowiedzieć się dokładnie o wszystkich, wszystkich programach i narzędziach, których używa taka firma, która odnosi mega Zadawaliśmy sukcesy. Zadawaliśmy takie naprawdę bardzo dokładne pytania. Niektórzy mieli swoje pomysły. Było pytanie w Wykopie, dlaczego w Allegro nie kupiliście kupony.pl, a kupiliście jakiś inny beznadziejny startup. Dlaczego? No i tam się facet głowił i mówił dlaczego, dlaczego nie kupili, a potem w kupony mówiliśmy no pytaliśmy w Allegro, dlaczego nie kupili was i tak dalej. No i takie zażenowanie było. Ale to myślę, że jakaś tam historia jest w tle, mniej więcej. Mniej więcej. Nie, to jest, no, mi się pomysł mega podoba i to jest właśnie też takie trochę open source'owanie, bo w ogóle o, tak naprawdę to jest inny temat, ale organizacja biura, w, zrobienie fajnego biura w, mm -hmm. w, w młodej firmie, e, zrobienie tego tak, żeby ludziom się dobrze pracowało, żeby mogli się też trochę to I tak jakby w ogóle cała organizacja pracy. No, to jest, to jest, to jest wielki, wielki temat i po prostu pod, po podglądać, zobaczyć jak inni to zrobili, Słuchaj, pogadać z nimi, najcieka ekstra. Najciekawsze, że jest tak, a to oni chcą dopiero zrobić bo to robię jest preludium tego, co chcą zrobić. W Berlinie, we wrześniu wydarzy się taki naprawdę duży startup Safari i tam jednocześnie będzie otwarty kilkaset startupów jednego dnia. Przez internet Super. żeby wyznaczysz trasę, którą chcesz zwiedzić. Super. Każdy startup nie będzie tylko przez dwie godziny, tylko będzie od rana Noc do muzeum. wieczora. No z muzeów startupowa. I to będzie niesamowite. Mam nadzieję, że tam pojadę, bo no, no Zapraszam, no, ja no, z... no jedziemy, no jedziemy. O rany, zróbmy łebskie z Berlina. Zresztą, oh my god, tak. Więc startupy i jedziemy do Berlina. To jest postanowione. I następna rzecz, trochę wychodząc od wydarzenia z dzisiaj, dzisiaj pojawiła się nowa wersja Opery, co nigdy by mnie w życiu nie interesowało z żadnego powodu. Gdyby nie jeden fakt, Opera Next która dzisiaj pojawiła się na Windowsa i na Macintosze, jest pierwszą odsłoną Opery, która jest oparta o Chromium, a nie o jej własny autorski silnik. Opera przechodzi na, na Chromium, co oznacza, że przechodzi również na sforkowaną, że tak powiem, wersję webkita na Blink, które jest wspierane przez Google i teraz przez Operę. Moje pierwsze wrażenia z używania Opery Next są takie, że jest szybka suka, że tak powiem. Jest nieprawdopodobnie szybka. Nie wiem, czy nie jest w tym momencie szybsza. Na Macintoszu przynajmniej. Nie mogę powiedzieć o Windowsie, bo nie używałem. Natomiast... Co rozumiesz przez szybsza? To oznacza, hmm. że od momentu, zbieruna... kiedy, od momentu, kiedy nad... mówię o bardzo skomplikowanych stronach, tak? Czyli od momentu, kiedy nacisz na Facebooku, na zakładkę fanpage'a, na której chcesz się dostać, to szybciej się na niego dostaniesz. Hmm. To są okay. te proste. Na stronach, na których bardzo dużo dzieje się PHP-u, JavaScriptu i HTML-a, ona po prostu szybciej zinterpretuje to hmm. i szybciej wyświetli stronę kolejną. Um... I to jest, to jest ogromny pivot dla Opery, która się nie bała w przeszłości takich ruchów i która szczyciła się też zawsze, że, że jest szybka. Natomiast oni postanowili, że walka z wiatrakami, jeżeli chodzi o kompatybilność, jest bez sensu i że lepiej pójść tam, gdzie największy gra i po prostu być kompatybilnym z domysłu, bo będzie trzeba, będzie się będzie trzeba sprawdzać strony, czy są kompatybilne z Chromem, więc będą i od razu one kompatybilne z Operą. Wygląda to bardzo atrakcyjnie. Natomiast to mi dało do myślenia o tyle, że wszyscy jak tu siedzimy używamy Chroma pewnie. Mhm. To, tak. Czy Chrom ma wszystko już, czego nam trzeba od przeglądarki, czy są takie rzeczy, których, których nam brakuje? Bo jest dużo pomysłów na przeglądarki, budowanych na silnikach, na cudzych open silnikach i każdy z nich ma jakiś jeden pomysł ale żaden z nich nie jest sumą pomysłów który by mnie kompletnie satysfakcjonował. Podam przykład jest taka przeglądarka, która jest się Rockmelt mm -hmm. i która jest odpowiednikiem Facebook Home z telefonu jako przeglądarki i ona ma bardzo dużo super pomysłów jeżeli chodzi o to jak uczynić życie łatwiejszym dla intensywnego użytkownika Facebooka nie ale tylko to jest Facebooka. Ta, ale to jest ta, tak, nie tylko Facebooka, natomiast najmocniej, najmocniej są zintegrowani tam. E, ale to jest jedna rzecz, która by mi się przydała, ale jako jedna z rzeczy. I teraz zastanawiam się, czy, czy jest są takie rzeczy, które patrzycie na swoją przeglądarkę i mówicie, ah, damn it! No ja, ja na przykład Operę mam zainstalowaną i jest tak naprawdę na moim pasku. Ponieważ staram się, jak coś odpalamy nowego w showroom, to sprawdzić to na każdej przeglądarce, więc mam Chrome, Firefox, Opera, Explorer w tej kolejności. Safari też czasami sprawdzam, ale rzadziej. I Opera jest trzecia, z tego przed Explorerem, z tego powodu, że ma moim zdaniem najlepiej, rozwiązane, najlepiej rozwiązany sposób edycji strony HTML-a live. Czyli można wejść na dowolną stronę mhm. i bardzo łatwo, po prostu tak naprawdę wchodząc w źródło, zacząć edytować i pisać co się chce w dowolnym momencie od razu, i po powrocie do tej zakładki to się, to się po prostu od razu odświeża tak samo, nie trzeba nic już robić w Chromie tam jest, jest to narzędzie deweloperskie ale ono dużo, dużo wolniej działa tam można edytować kolejne linie to, mm -hmm. jest, to jest dużo dużo mniej wygodne Firebug a dobrze też nie działał na Chromie no właśnie, a opera. To ciekawe pewno, co mówisz, bo ja się na tym nie znam. I jak otwieram tego inspektora w chromie, to wydaje mi się on niezwykle nie, rozbudowany yy, i potężny. Nie jest, ale jest, nie rozumiem co robi. Jest, jest, jest rozbudowany i potężny, ale jeśli chodzi o takie hamskie po prostu wejście, chcę wejść i zmienić Aha. te dwie rzeczy, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Mi szybciej idzie w operze zdecydowanie. I też jak na przykład czasami Kurczę już nie pamiętam gdzie, ale jakiś hak. E, hak jakiegoś chyba Facebooka, żeby stagować fanpage, który nie jest podpowiadany, czy coś takiego. E, najszybciej na operze. I to nawet było w tutorialu napisane, odpal operę i zrobić to od razu. Także... Pamiętam, który tak, szukanie tych znajomych. Tak, coś, coś było. No także... także mi opera tylko do tego, do tego się sprawuje, a tak poza tym to nie... nie, nie, potrafię, nie potrafię żadnej innej zalety jej rozpoznać. Jest, ja uważam, że jeżeli, jeżeli Chrome będzie troszeczkę bardziej w Chrome OS-a, czyli będziemy mieć więcej aplikacji, które działają w offline, to to będzie wartość tej przeglądarki. Niestety wydaje mi się, że oni aż tak bardzo nie puszują na to, Oj, wpuszają. Wpuszają, ale wpuszczają bardzo wiele tego śmiecia do, do Chrome Store'u, e, a przydałoby się tutaj więcej takich aplikacji jak Gmail offline. I tego jest za mało. Tego jest po prostu za mało. Tak, bo wciąż nie jest to łatwe. Nikt, nikt nie ma takiej możliwości, żadna inna przeglądarka chyba nie daje takiej możliwości jak Chrome nie, każdy kto, w każda przygotarka, która w pełni obsługuje HTML5 powinna nie, mieć, nie powinna mieć problemu z tym, żeby obsługiwać offline, dlatego że to są funkcje HTML5, a nie jakieś przeglądarki. Hmm. Teoretycznie każdy powinien to zrobić. Najwyraźniej nie jest to takie łatwe, bo jakoś nie ma tłumów, żeby to robić. A poza ludzie, firmy nie chcą e, tracić użytkowników. Chcą, żeby to się działo na ich stronie, gdzie mają Analyticsa, gdzie wiedzą, hmm, co się firm, dzieje. Tak, nie chcą dawać ruchu do aplikacji, prawda? Opera, jeśli chodzi o zasługi Opery, to jedne co, to możemy powiedzieć Opera wymyśliła taby i nigdy jej tego nie zapomnimy i będziemy ją kochać po wszelkich czasy za to, że je wymyśliła. Też Opera, jeśli dobrze pamiętam, z tego czasu na Androidzie była najlepszą. Tele... Opera jest Internet. w ogóle dominującą no, przeglądarką na wszystkich telefonach, które nie są Androidami albo tak. iOSami, mhm. albo Windows fonami. No nie, na wszystkich damphonach Opera Mobile jest najpopularniejszą przeglądarką. Chyba w ogóle w Warszawie. Nie, w to jest bardzo przyzwoite. Wydaje mi się, że w Polsce dzieje się dużo dobrze. pewno firma jest ze Skandynawii. A hmm. jest na pewno tak. tak. Ale jest dużo odsorcji chyba do Wrocławia. Tak? O, tak, mi się, tak mi się wydaje. Wrocław. No I teraz narzędzia. Tak, e, zacznijmy. E, ja mam zacząć? No, zaczynaj Kamil. Dobrze. E, to jest rzecz, którą podpatrzyłem na e, Sysjomani. Pozdrawiam Kasię, która zażądała e, pozdrowień łebskich, <laughs> Więc pozdrawiam. Narzędzie nazywa się Tagboard. Jest najprostszą rzeczą świata, natomiast jest absolutnie nieprawdopodobnie skuteczna. <głos> dzisiaj nie mogłem przestać. Naprawdę, to jak się tam wejdzie, to można kilka godzin spędzić po prostu szukając kolejnych tagów. Narzędzie jest bardzo proste. Wchodzimy na tagboard.com. Dzisiaj tam byłem, akurat co przypadek. Wrzucamy tam, wrzucamy tam słowo, a później we wszystkich sieciach społecznościowych, które mają. E, API, do którego można się podpiąć widzimy wspomnienia w real-time wspomnienia te, tej rzeczy oni mają też takie monitorowanie bardzo, bardzo live, w momencie na przykład gdyby się działy Oscary, to oni uruchomią, uruchomią takie super szybkie e, skanowanie, dzięki któremu możemy wydarzenia sportowe duże wydarzenia popkulturalne wszyscy razem obserwować we wszystkich sieciach społecznościowych skutecznie jak jest jak Facebook jest ściągany, skoro nie ma hashtagów u nich? Nie wiem, jak robią publiczne szukanie. Publiczne wpisy. Można. Publiczne wpisy mają. Myślę, że to jest na zasadzie takiej, na jakiej e, senti One to robi, tak? I najmniej I bym... danych jest z Facebooka przez to. <grym> Ta, ale wcale. też dlatego, że na Facebooku ale... mamy przyzwyczajenie do tego, że większość osób jest przyzwyczajona do tego, żeby nie szerować publicznie. To jest w ogóle coś ciekawego teraz, bo może powiem, że to jest jedna z pierwszych innowacji, która chyba po, po wyszły moim zdaniem z dużych firm, a nie ze startupu. Przeważnie jest tak, że coś startup robi i to potem robi jakaś firma. Ale tutaj po raz pierwszy coś takiego, dokładnie coś takiego widziałem na stronie Microsoftu, gdy prowadzali nowego Windowsa. To było za dwa lata temu. W real time e, hashtaga, swoje taki, które no, były na tyle spe specyficzne, że dotyczyły konkretnego tego modelu Windowsa. O, przecież je, to, jest, to jest są w typ... Democamp Demo 2009 na rzutniku leciały hasztagi democamp, wiesz... No tak, ben. ale to, było, to wyglądało dokładnie jak tutaj, że zaciągało z wszystkich serwisów porządczowych, A, ze wszystkich. W time, jednocześnie w jednym miejscu to wyglądało A, dokładnie jak jesteś Microsoftem, tak to sobie możesz takiego sentyona albo benda i... po prostu napisać z tej okazji. Takie, takie same narzędzie <laughs> widziałem na stronie promującej nowego Windowsa i też zrobił to jeden z samych, Opel to zrobił tylko, że w Australii to, opel, to nie jest Opel tylko jakaś inna marka. Mówiąc krótko Fox, wejdźcie, Foxa. wpiszcie interesującą was rzecz i znikniecie na godzinę jest super skuteczne, jest bardzo ładne jest bardzo łatwe w użyciu nie ma tutaj żadnych distraction bardzo mi się podoba i, i, i naprawdę zwłaszcza jak na przykład jak macie, za, zarządzamy kryzysem i musicie na szybko zobaczyć e, czy wam się nie sypie to moim zdaniem nie ma nic lepszego. To może dobry moment, żebyśmy promowali naszego hashtaga, którego nie wymyśliliśmy jeszcze. Webskie. Webskie? webskie? Hashtag, webskie. Hashtag, hashtag, hashtag Webskie. Webskie. Zobaczymy w takbordzie, czy za tydzień coś będzie. Na razie no post. No post. Ok. Yy, ja bym chciał powiedzieć dzisiaj o. Rozmawialiśmy o NetGuru, więc to będzie trochę nawiązanie o aplikacji Humanway, która została stworzona. Yy, nie wiem do końca, jakie tam są zależności osobowe, ale generalnie, generalnie to jest właśnie powiązane z NetGuru. Tam Kuba Filipowski był jednym z kofounderów. To jest aplikacja do rekrutacji. Nie wiem, czy macie za sobą jakieś rekrutacje. Na pewno macie i wiecie, jaki to jest, o, to jest pain in the To zbieranie, <laughs> zbieranie, zbieranie wszystkich CV listów motywacyjnych. Najgorsze, co można zrobić, to jest podać adres praca małpa domena.pl, to wszystko wpada potem do tego, do tego inboxu, nie można się zorientować o co chodzi. HumanWay to jest aplikacja, która po prostu mm, tak jakby ten proces trochę automatyzuje. Aplikacje od ludzi wpadają do, do specjalnego panelu, gdzie można je ładnie posortować. Do każdej Kilka osób może pracować, mogą dodawać notatki, mogą wystawić ocenę. Dodatkowo robiąc taką rekrutację, możemy zadać kilka pytań yy, ludziom, którzy się zgłaszają, żeby trochę odsiać na przykład leniwych i tych, którzy wysyłają wszędzie wszędzie swoje, swoje aplikacje my w showroomie robiliśmy w zeszłym tygodniu rekrutację na staż letni dla studentów no i zamiast kolejny raz podać maila jobs.pshwrm.pl zrobiliśmy to przez Human Way i już jeszcze nawet nie, nie zakończyliśmy tej rekrutacji a już teraz wiem, że to był dobry że to był dobry wybór, bo właśnie przede wszystkim zadaliśmy kilka pytań o showroom takich, które można znaleźć w miarę łatwo w Google, ale nie są oczywiste dzięki czemu aplikacji przyszło sporo mniej niż by przyszło mailowo a i tak y, tam tak jakby konwersja jest, jest całkiem niezła także odsialiśmy tych, którzy wysyłają wszędzie, a których i tak trzeba przeczytać no i już widzę, że mm, że po prostu to widzę, widzę, że nam to lepiej pójdzie niż mogłoby pójść, jak się, jak się robi przez maila łatwo coś przeoczyć Tutaj wszystko, wszystko fajnie widać. Zarzut pierwszy jest taki, że ta aplikacja jest brzydka w środku, z zewnątrz też nie najpiękniejsza, wygląda jak zrobiona 10 lat temu i chyba było, było taki, po prostu na razie nie było żadnego redesignu, więc trochę jest w środku toporna. Natomiast... Ale powiem ci Michał, jeżeli działa as, a, as advertised, to no tak, ale mogłoby... to ja naprawdę nie będzie miał no tak. Podziło ta strona... mi się bardzo okay. przyda. w ogóle cieszę się, że to powiedziałeś, bo może właśnie mi chyba strasznych bólów. Jest <głos> no tak jak mówię, no tam mogłoby być trochę być to bardziej dopracowane. Robiliśmy research i z tego co widzę, to jest to tak naprawdę najlepsza rzecz, którą można w Polsce teraz odpalić. Jest jeszcze. A... Ta, bo w Stanach Zjednoczonych są bardzo dobre systemy tego Dokładnie. typu, natomiast one w ogóle jest się nie... Trian... nie są połączone z po polskimi trian... portalami tak. ogłoszenie i tak dalej. 14 dni więc można sobie zrobić jedną rekrutację tak naprawdę za free przez ten czas i, i to przetestować. Potem nie wiem do końca ile kosztuje, bo nie ma cennika na stronie. Ktoś mi mówił, że około 900 zł miesięcznie. Natomiast nie jestem tego pewien. I jeszcze jedna rzecz, która nie wiem, czy była oficjalnie ogłoszona, ale sprawdzałem się w KRS-ie, bo chciałem zobaczyć z kim, e, z czego narzędzia korzystamy. I głównym udziałowcem HumanWay jest obecnie firma Communications Partners spółka z która ma ten sam adres co pracuj PR. Więc zakładam, że Way został kupiony przez Prasuj.pl. Nie tak dawno temu. Wyszło na jaw. Tylko tutaj, tutaj mamy dla was najświeższe noteczki. <grym> nie, super. super. A, a, a Prasuj.pl ma swojego e rekrutera, więc ciekawe jak, jak te dwa produkty będą później rozwijane. Bo to jest tak naprawdę to samo narzędzie. Ja jest, jest bardzo, po raz drugi już po, po KKM, ja bardzo się szczerze, że wspomniałeś o czymś, bo e, nie słyszałem wcześniej o tym narzędziu w ogóle a może mi oszczędzić ból Już, o, ostatnia rzecz o Human Way zajebista nazwa, domena.pl domena.com, mhm. naprawdę super, świetnie dobra, to teraz moje narzędzie ja też zażądałem to narzędzie nie, nie, nie wymyśliłem go sam znalazłem go dzisiaj na gazecie.pl w dziale technologia, pozdrawiam dział technologia bo ja myślę, gazety technologia jeżeli nas słuchają nas to na pewno nas słuchają <śmiech> jest to aplikacja o nazwie Brewster Brewster pisane mhm. który kojarzy mi się z browarami ale <śmiech> nie jest to like <śmiech> nie ma to aplikacja nic wspólnego z browarami jest to aplikacja, której, która zaciąga wszystkie wasze kontakty kontakty, które macie na Facebooku na Gmailu, można wgrać dowolną ilość Google Accounts to jest eee, bardzo dobre, że po dodaniu tak. Google Account pokazało mi add another Google Account. Tak, to tak. też jest bardzo dobre, bo ja mam osiem. Z Instagrama, z LinkedIna, no, z Foursquare, zewsząd. Ja mam w tej chwili 3497 kontaktów. zaciągniętych. Bardzo fajnie je merge'uję. Oprócz tego jest bardzo fajna możliwość smerżowania sobie, jeżeli on nie wykryje, że to jest double, double content. Eee, no i do czego ta aplikacja służy to naprawdę. Jedna rzecz to jest taka funkcja poznawcza, gdzie bardzo fajny sposób po różnych kategoriach te osoby mi się agregują. Na przykład no on dokonuje osoby... analityki kontaktów, analityki. co jest super. E, na przykład Warszawa, na przykład trending nie wiem, co to znaczy widocznie. Trending strony... to jest. Ja już zbadałem tą sprawę, bo bardzo się zaśmiałem, jak zobaczyłem moje trending. Jeżeli w badanym tygodniu kontaktowałeś się z kimś więcej niż w poprzednim badanym tygodniu, tak. to to są trending kontakty. Najbardziej podobała mi się opcja losing touch. Tak, ja też mam 45 <śmiech> z którymi losing touch. Wszystkich Prze ich bardzo przepraszam. Przeglądasz sobie <śmiech> te osoby i dowiadujesz się, kiedy ostatni raz się z nimi kontaktowałeś, już różnych sieci. No i bardzo, bardzo wiele kategorii, szkoła, praca, wykonywane zawody, co ciekawe ta aplikacja ma również swoją wersję webową na Brewster.com tak i, i wygląda jak Windows 8 i dlaczego ta aplikacja jeszcze kolejna funkcja tej aplikacji to pokazywanie urodzin z Face'a mhm. i tutaj jest to już to, są, to jest aplikacja Brewster to jest aplikacja, która prawdopodobnie zastąpi mi kontakty na iOS I jest to aplikacja, która pod względem tych urodzin jest pod do Sunrise'a który znowu zastąpił mi wy, wy kalendarz mhm. no i tak, dlaczego to jest fajne Dlatego jest fajne, bo po pierwsze kontakty są w ogóle słabym punktem, słabym punktem każdego systemu, który gromadzi kontakty. Zobaczcie sobie, jak ciężko przeglądać kontakty na Facebooku, jakim fatalnym rozwiązaniem są kontakty na Gmailu, no, jakim słabym kontaktem są kontakty w iOSie, no ta na naprawdę również. To jest, jedno, to jest jedno miejsce, gdzie masz wszystkie kontakty z jednego ze wszystkich sieci. Druga rzecz, możesz w bardzo fajny sposób na przykład Zobaczyć sobie tych ludzi, z którym losing touch to znaczy sobie jednym przyciskiem Klikając na ich buźki I wysłać do nich masowo E-maila na BCC tak. Co u Ciebie słychać, stary na przykład bo wysłać wiadomość do... I, nie, słuchajcie, ale śmiejemy się, natomiast Jeżeli bym podpiął tylko swoje Biznesowe konto gmailowe To moim zdaniem to mal to ma zastosowanie biznesowe. Zdecydowanie, zdecydowanie. Albo Dlatego, że biznes. czasami nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś nam umyka, kto... Nawet po to, żeby sobie przypomnieć, że miałem z nim pogadać. Miałem z nim pogadać, a z nim nie pogadałem. Dokładnie. Dodatkowo... Ja uważam, że to ma biznesowe zastosowanie. Na przykład chcę wysłać SMS-a. Mam listę 35 osób, które są zaangażowane na przykład w czwartek social media. I robię sobie listę tutaj, czwartek social media. I klikam sobie jednym przyciskiem i wysyłam do nich wszystkich SMS-a. Żeby zrobić to na iOS-ie, sorry. Nie, nie każdego, każdej To samo, żeby z iOS-a wysłać maila do 35 osób, do listy, którą się często kontaktujesz. Oczywiście ona wykorzystuje natywnego, natywne wiadomości, natywne, natywne rozwiązanie mailowe. Jeżeli oni jeszcze poradzą integrację z innymi kanałami, to jest bardzo fajne MVP, bo to wydaje mi się, że to jest MVP, ale spełnia bardzo wiele potrzeb. nie no no, ta... jest takie MM, bo no. sporo tam agregują tych serwisów, a nie miałeś trochę stracha, żeby tak kliknąć i to wszystko wrzucić tam. Zapewnili mnie, że to jest bardzo... Ci, którzy, Mają... którzy podpięli się do internetu, niech opu... stracą nadzieję. Nie mam, nie mam. Musisz albo no tak, to... tak, ale albo... wiesz, kurczę, no, są, są rzeczy, które spoko, ale Gmail... Facebook, wszystko w jedno miejsce. Tam jest jeszcze taka jedna informacja, że to jest sterowane u Ciebie, tylko jest to absolutnie nie, jest to nikim, nie jest to z nikim sterowane. Chociaż jest, jest to dziwne, bo oczywiście Do jest... Do momentu, kiedy bruszter nie zostanie kupiony przez Google, Gadaliśmy albo to... przez dowolnie Gadaliśmy trochę o kulturze To ten, Digital Sky Technologies, siedzibą w Moskwie. Gadaliśmy troszeczkę <gadaliśmy> <gadaliśmy> o follow'owaniu, o kulturze follow'owania. Tu również jest ta, ta opcja znana nam z Twittera i z wielu innych serwisów, gdzie możesz znowu follow'ować się w ramach tej aplikacji było na pokęcie zresztą. No to jest takie świat w świecie. Wydaje mi się, że to akurat jest bardzo nie, to nie jest potrzebne. Ale ta aplikacja na pewno na stale zagości yy, no, w moim codziennym rytuale y, korzystania z telefonu. No jest to chyba fajne. Jest to naprawdę... A, jeszcze coś chciałem powiedzieć. To jest dokładnie to narzędzie, o którym mówił mój kolega Piotr Durlej na chyba dwóch startupów weekendach, na jakichś jeszcze innych szkoleniach, które uczestniczyliśmy. Wtedy tam próbował robić model biznesu tego swojego startupu. Nie wiem, czy ten jego startup wystartował, ale to jest dokładnie to, o czym on mówił w zeszłym roku. Więc e, lekcja na przyszłość. Jeżeli chcesz coś zrobić, masz dobry pomóc, to po prostu to rób, a nie rób, nie chodź na szkolenia, tylko rób ten startup, bo ktoś to zrobi za ciebie. To jest dokładnie to samo, o czym on mówił rok temu. Zresztą jego takim mentorem przy tym projekcie i no, nie ma sensu teraz tego podejmować. Z całą pewnością kontakty są... Tym elementem, który nie wymaga dyrupted. naprawdę, nie wymaga disruption, tak? Dlatego że. I nie było, nie było. Nie, nie ma podobnego narzędzia. Nie, nie, nie Pomysły, pomysł na Brewstera nie jest nowy: istniały takie serwisy, tylko wszystkie zostały kupione przez inne duże firmy i ukradły nasze kontakty. W związku z tym, pewny niepokój, który Michał zgłosił, nie jest nieuzasadniony, bo już się to wcześniej wydarzało. Jeszcze jedna fajna rzecz, teraz wchodzę sobie na, na Brewstera i. Kliknęłem sobie founder i pojawiło mi się 238 30, 30, osób, które gdzieś tam sobie, gdzieś w różnych sieciach wpisały funder. I mogę sobie do nich też teraz maila wysłać. Przykład, mam temat taki. nie Więc po tematach właśnie może sobie tych ludzi przeszukiwać. Mhm. No, I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje narzędzie. Tak. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zgadza się. To był 29. odcinek Lebskich Chłopaków. Bardzo wam dziękujemy za wasz czas. Zapraszamy was do subskrybowania i na iTunesie, i na SoundCloudzie, i na podkaczerach na Androidzie, i gdziekolwiek indziej. Jesteśmy wszędzie. I na wrzuta.pl, na, I na wrzuta .pl. Tak, jesteśmy też na page'u dzisiaj. Także gdzie byście nie spojrzeli w internecie, to na pewno tam nas znajdziecie. Dzięki wielkie. Dawid Pacha, Social Desk i New Agency. Kamil Social Social.DPl i Agencja Social Five i Michał Judasz -Szauru. Dzięki na razie.